Wydawnictwo SQN przedstawia Aneta Jadowska Klątwy i pierniczki Opowiadania ze świata tornu Czytają Vanessa Aleksander, Laura Breszka, Zuzanna Galia i Marcin Popczyński Produkcja DFM Studio Dla pelikanów, którym zawsze mało Stare klątwy i małe szczęścia. Zaczynały jako krótkie opowiadanie. Napisałam je do antologii wośpowej i z założenia miało mieć formułę dnia z życia namiestniczki. Dnia z życia Dory Wilk. Od telefonu sporo przed świtem, z wezwaniem na teren budowy, gdzie znaleziono ciało, do późnego popołudnia, kiedy może się nacieszyć odrobiną życia rodzinnego u boku Mirona i Salomei. Taki był plan. A potem wkroczyły pelikany i ich nieopanowany apetyt. Zalały mnie pytania, żądania, życzenia, oczekiwania. Bo jakże tak? Zostawić sprawę, nim dobiegła końca? Co dalej z Romanem? Z Dorą, z Bogną, z Nieboszczykiem, z Wiedźmami? Lata mijały, ale pytania nie ustawały. Więc przyznaję, poddałam się i rozbudowałam tę historię tak, by przynajmniej na część z nich odpowiedzieć. Nie na wszystkie, bo nie da się zaspokoić głodu pelikanów. To po prostu niemożliwe. Ale mam nadzieję, że zaznają tym razem odrobiny radości i satysfakcji. Musi pani przyjechać, zanim on tu wpadnie. Albo będzie pani miała dwa trupy, w tym jednego na sumieniu. Mnie! Krzyczał w słuchawkę. Osłoniłam telefon dłonią, żeby stłumić wrzaski i wyślizgnęłam się z łóżka, a potem z sypialni. Miron spał. Nie obudził go nawet dzwonek komórki i nie widziałam powodu, by to zmieniać, zwłaszcza o tej godzinie. Nie byłam nawet pewna dokładnej pory, ale za oknami wciąż zalegała gęsta szarówka. Zegar w salonie pokazywał piątą dwadzieścia Jest tam pani? Halo? Jestem. Mruknęłam cicho, bo z salonu było bliżej do pokoju Salci, a jej też nie zamierzałam budzić. Proszę mi spokojnie powiedzieć, co się dzieje i dlaczego nie może to poczekać do rana. Bo nie, teraz jeszcze nie jest rano. No trupa znaleźliśmy! I zatrzymałem robotę. Ale szef nie będzie zachwycony. To trzeba szybko załatwić. Już trochę żałuję, że go nie zakopałem od razu albo nie wykopałem całkiem i nie przewiozłem gdzieś, gdzie stałby się cudzym zmartwieniem. Bo jak mi szef potrąci z premii za niedotrzymanie terminu, to sobie będę w brodę pluł. Znalazł pan trupa. Przypomniałam, bo wydawało się, że w jego priorytetach to wciąż przegrywało z premią. No, znalazłem! Kopałem i on tam był! Całkiem martwy! I co ja mam teraz zrobić? Przecież nie wyleję na niego fundamentów. Myślę, że trzeba dzwonić do namiestniczki. Bo przecież po to jest, żeby ten trup nie był już moim problemem. A chłopaki mówią, że jak on się stanie pani problemem... To i szef będzie na pani głowie, nie mojej. Kto jest pańskim szefem? Zapytałam podejrzliwie. Roman. Odpowiedział, a ja westchnęłam. W realnym mieście zdarzała się patodeveloperka. W Tornie mieliśmy wam wampo-deweloperkę. Roman najwyraźniej się rozkręcał. Zawsze miał dziwne upodobanie do nieruchomości. To bardzo wampirza kwestia. Bezpieczne i długoterminowe lokowanie kapitału i tak dalej, ale Romanowi musiała doskwierać jakaś osobliwa mieszanka nudy i niedobodźcowania, bo inaczej trudno było wytłumaczyć jego pociąg do remontów, budów i wpędzania ekip budowlanych w nerwice oraz bezsenność. Proszę nie ruszać, trupa. To budowa w zakolu? Ano tak, zaraz za mostem. Wszystko stanęło. Zawahał się, ale dokończył. Głosowaliśmy, czy większą awanturę zrobi Roman, jeśli zatrzymamy, czy namiestniczka, jeśli nie zatrzymamy I wyszło, że jednak zatrzymujemy Mam kilka wilków od Borysa w ekipie Dodał, jakby to wszystko wyjaśniało W sumie wyjaśniało Będę za pół godziny Romanowi już daliście znać? Tak, przyznał to jeśli dotrze szybciej ode mnie, przekażcie mu, że jestem w drodze i ściągnę bognę najszybciej jak się da. I żeby nie kombinował, bo tylko wszystko spowolni. Tak jest. W jego głosie słychać było wyraźną ulgę, a chwilę później się rozłączył. Bogini nie ma dla mnie litości. Trupy nigdy nie pojawiają się w godzinach urzędowania. Kliknęłam guzik ekspresu do kawy i poszłam do łazienki. Jeśli miałam się przed świtem mierzyć z trupem i romanem, potrzebowałam zastrzyku kofeiny. Inaczej czułabym się równie martwa jak oni. Na palcach weszłam do sypialni, zabrałam swoje ciuchy. Miron wymamrotał coś przez sen i przetoczył się na moją połowę łóżka. Żałowałam, że mnie tam nie ma. Ubrałam się szybko, rozsądnie dorzuciłam ciepłą bluzę, bo może i był początek maja, ale o tej porze dnia pod miastem będzie zimno i mokro. Z butami w dłoni przemknęłam do drzwi Po drodze zajrzałam do salci Moja przybrana córka spała zwinięta w kłębek Z chmurą wściekle rudych loków rozrzuconych na poduszce Czekał ją trudny dzień w szkole Egzamin z utrzymywania kontroli nad ogniem w niekorzystnych warunkach I od kilku dni chodziła zestresowana Wczoraj do późna w nocy trenowała z Mironem na podwórku Radziła sobie świetnie, ale oczywiście była przekonana, że na egzaminie wszystkiego zapomni. Podkradłam się i ostrożnie narysowałam nad jej głową malutką sigilę spokoju i pewności siebie. Nic nadzwyczajnego, ale Salcia była naprawdę dobra i nie potrzebowała niewiadomo jakich zaklęć. Musiała po prostu uwierzyć, że da sobie radę i nie pozwolić, by galopada myśli zapędziła ją w kozi róg, a nerwy zjadły jej pewność siebie. Teraz mogłam iść. W mglistym, chłodnym poranku zmierzyć się z przypadkowym grobem, trupem i sarkastycznym księciem wampirów. Z samochodu zadzwoniłam do Bogny, naszej dyżurnej patolożki i specjalistki od medycyny sądowej. Pora była wczesna, ale chciałam ją złapać zanim pojedzie do Kostnicy w realnym mieście, bo tam, w piwnicy, gdzie nie było zasięgu, nawet moja podrasowana przez Olafa komórka niewiele mogłaby wskurać. Ciągle fantazjowałam, że rzuca tamtą pracę i przechodzi na cały etat u nas, ale chyba jeszcze nie była na to gotowa. Odezwała się po czwartym dzwonku. Przez chwilę myślałam, że prowadzi dużo ciekawsze życie od mojego, bo odebrała lekko zdyszana, a moja wyobraźnia od razu podsunęła mi scenariusze, co mogłabym robić, gdybym nie musiała jechać na pechową budowę. Powiedziałam jej, co przekazał mi kierownik robót. Westchnęła. Daj mi czterdzieści minut, muszę wziąć prysznic. Właśnie przebiegłam pięć kilometrów. Przebiegniesz z powrotem pięć kilometrów, wykąpiesz się i dojedziesz tu w czterdzieści minut? Upewniłam się, nie kryjąc podziwu. Parsknęła śmiechem. Wystarczy, że zejdę z bieżni. A to przepraszam. Bieganie o tej porze jest mi całkowicie obcym konceptem. Właściwie bieganie o jakiejkolwiek porze. Niech nie tykają ciała, dopóki się nie zjawię, zastrzegła. Każe im czekać na ciebie z rączkami na kołdrze, zapewniłam. Kiedy zajechałam pod ogrodzenie otaczające rozległy plac budowy, dochodziła szósta. Lekko mrzyło, było szarawo, a chłód wdzierał się pod ubranie. Najchętniej zostałabym w samochodzie do czasu, aż się rozpogodzi, ale miałam przeczucie, że to może potrwać. Los bywał złośliwy i jeśli gdzieś w terenie znajdowało się ciało, zwykle mrzyło i wiało, jakby sam trup nie był wystarczającym powodem kiepskiego samopoczucia. Postawiłam kołnierz kurtki i wyskoczyłam z auta, zanim skusiłoby mnie zostanie w nim kolejną godzinę. Z daleka dokładnie widziałam, gdzie toczyły się prace. Potężne reflektory, które na takim odludziu musiały być napędzane generatorami albo innym ustrojstwem, oświetlały kawałek terenu jak stadion narodowy. Kilku mężczyzn, odwróconych plecami do środka koła, tłoczyło się na krawędzi tej jasnej plamy światła. Nietrudno było się domyślić, że właśnie tam leżą zwłoki. Bogna powinna być zadowolona, jeśli faktycznie cały czas obchodzili się z nimi w ten sposób. Mężczyzna między czterdziestką a pięćdziesiątką, z lekkim brzuszkiem rysującym się pod flanelową koszulą i narzuconą na nią rozpinaną polarową bluzą, ruszył w moją stronę, gdy tylko przekroczyłam bramę. Nerwowo wycierał dłonie o brudne dżinsy, a nawet poprawił włosy, wyraźnie odgniecione przez czapkę z daszkiem, którą teraz wcisnął w tylną kieszeń spodni. Namiestniczka? Upewnił się. Dora Wilk. Przedstawiłam się, wyciągając rękę na powitanie. Uścisnął ją zaskoczony. Bronisław Wieczorek. Powiedział takim tonem, jakby sam nie był do końca pewien, czy faktycznie się tak nazywa. Podejrzewałam, że jest tu Nowy. Nigdy wcześniej nie widziałam jego opalonej na złoto twarzy. Majstrowie, których zatrudniał Roman, dzielili się na tych, którzy dopiero zaczynali u niego pracę i tych, którzy nie chcieli już nigdy więcej o niej słyszeć. Kierownik budowy odpowiedzialny za remont kamienicy, w której mieścił się mój nowy komisariat, obiecał skończyć wszystko w terminie i jeszcze dorzucić w całym budynku klimatyzację gratis, jeśli tylko zobowiązałabym się trzymać wampira z daleka od niego. Na zawsze i jeszcze dłużej. Wystarczyło kilka tygodni mojego urlopu, kiedy to Roman pilnował postępu prac, by mój majster miał nocne koszmary i tiki nerwowe. Panie Bronku, Zanim przyjedzie książę dramy, może mi pan szybciutko wszystko pokaże. Wtedy, gdy się zjawi, będę mogła wziąć na klatę jego humory i nie będzie pan musiał mu całości powtarzać. Zaproponowałam. Twarz mu pojaśniała. Byłoby wspaniale, to znaczy o ile coś może być wspaniałe w tych okolicznościach. Stropił się. Dla zmarłego nic już raczej nie będzie, ale my możemy ocalić dla siebie tyle, ile się da. Z ulgą skinął głową. Kopaliśmy doły pod fundamenty, wyjaśniał prowadząc mnie w stronę światła. Operator koparki coś zauważył. Czerwony koc zaczepił się o łyżkę. Zaniepokojony zatrzymał maszynę, zajrzał do dołu i on tam był, znaczy się trup. Ten koc to musiał na nim leżeć. Facet wygląda jakby spał, dziwnie tak. Ja nawet myślałem, że to może jakiś, no wie pani, nadprzyrodzony obywatel, ale jeden z wilków powiedział, że pachnie trupem i magią i że nie bije mu serce. Mówił szybko, energicznie gestykulując, jakby równolegle z opowieścią postanowił zaserwować mi pantomimę z całego zdarzenia. Minęliśmy zbitych w kubkę budowlańców. Mignęły mi twarze dwóch znajomych wilków, którzy kilka lat temu przyjechali do tornu razem z Borysem. Pracowali wcześniej przy remoncie komisariatu. Skinęłam im głową, a oni odpowiedzieli lekkim grymasem. Jeden z nich dotknął wskazującym palcem nosa i pokręcił głową. Coś mu się tu nie podobało. Wyminęłam żółtą koparkę z zatrzymaną w półruchu łyżką. Na jej zębie wciąż wisiał czerwony koc o dziwnie wyraźnym splocie, widocznym nawet spod brudu i żółtawej gliny. Bronisław wieczorek przystanął jakieś dwa metry od krawędzi wykopu. Zajrzałam do dołu. Okej, okay, teraz trochę lepiej rozumiałam, czemu wszyscy wydawali się tak spanikowani i nieswoi. To nie było zwykłe ciało, a wilk miał rację. Coś tu śmierdziało, całkiem dosłownie. Przeszłam kawałek w bok i ostrożnie zsunęłam się do wykopu. Kucnęłam nad zwłokami i przyjrzałam im się zaciekawiona. Mężczyzna, zupełnie nagi, leżał na plecach. Miał skrępowane ręce i nogi. Brązowe pęta sznura odcinały się od skóry. Założyłam lateksowe rękawiczki i odsunęłam gęste brązowe loki z jego twarzy, bo gdzieś tam z tyłu głowy kołatało mi się, że może go znam. Nie znałam. Nie wiem, ile leżał w tym grobie, ale raczej niedługo. Nie widziałam specjalnie zaawansowanych oznak rozkładu. Skóra wciąż wyglądała prawie normalnie Jeszcze nie puchła, nie schodziła płatami, nie pękała Gazy nie wzdeły brzucha A co ważniejsze, rysy twarzy zmarłego wciąż nie były zniekształcone, opuchnięte czy uszkodzone przez aktywność owadów Tych w ogóle nie widziałam, co samo w sobie wydało mi się dziwne Był początek maja, co prawda chłodnawy, ale cały kwiecień był dosyć ciepły Niechętnie zaciągnęłam się nieprzyjemnym zapachem wykopu I z miejsca kichnęłam Wilk miał rację Coś tu śmierdziało I nie było to ciało Słodkawy i zwykle wywracający flaki zapach rozkładu Był ledwie wyczuwalny pod ciężką wonią ziół i magii Było w niej coś znajomego Ale nie potrafiłam tego od razu nazwać Zbyt wiele bodźców atakowało mój nos Miód, jakiś alkohol Raczej wino niż coś mocniejszego, oleje króżany, coś jak gorące masło czy rozgrzana oliwa, intensywna piżmowa nuta u podstawy. Znów kichnęłam. I przez chwilę miałam wrażenie, że coś musnęło moją podświadomość, jakby rozpoznanie. Ale byłam prawie pewna, że to nie ja, tylko moja wilczyca rozpoznała coś w tej woni. Dora, co tu się dzieje? Usłyszałam z góry i z zapleców głos Romana. Zalęgły ci się trupy na placu budowy, odpowiedziałam poważnie. Nawet mnie nie denerwuj, rzucił z oburzeniem. Wstałam i odsłoniłam mu widok. Przeklinał przepięknie, kreatywnie mieszając inwektywy francuskie i niemieckie i wybierając te, które stanowiły wariacje na temat słowa gówno. Nie schodź. Zastrzegłam Bogna jest już w drodze A widząc, że się waha, wyciągnęłam w jego stronę obie ręce i powiedziałam Pomóż mi wyjść, zanim mnie złapie tak blisko zwłok Chwycił mnie za nadgarstki i bez najmniejszego wysiłku wyciągnął na powierzchnię Rozejrzał się po załodze, jakby szukał winnego tego bałaganu A budowlańcy z miejsca poczuli, że powinni być teraz gdzie indziej i rozpieszli się jak spłoszone gołębie nie warcz na nich, zrobili co powinni Nie ich wina, że go znaleźli I też ich nieźle nastraszył Powiedziałam cicho Kto to jest? Zapytał, jakby spodziewał się, że znam wszystkich ładnych chłopców w okolicy Cholera wie Młody, góra dwadzieścia lat Dziwnie pachnie, ale nie wiem, czy to jego zapach Zapach sprawcy, czy może wziął się skąd jest związany. Świeży? Obawiam się, że tak. Nie ma śladów rozkładu. Pewnie nawet da się pobrać odciski palców. Skrzywił się i zgrzytnął zębami. Kiedy ogrodziłeś teren i ruszyły prace? Zapytałam. Trzeciego marca. Nic nie odpowiedziałam. Oboje wiedzieliśmy, że gdyby zakopali go tu przed trzecim marca, byłby w dużo gorszym stanie. Ktoś mi, kurwa, trupy podrzuca. Warknął. Jakbyś nie miał dość własnych. Obrzucił mnie zirytowanym spojrzeniem, ale nie skomentował. Zdarzało nam się już znajdować zwłoki w remontowanych przez niego budynkach. Niewykluczone, że jako deweloper znajdował ich więcej niż jako książę wampirzego gniazda. Wampiry rzadko bowiem zostawiały trupy na widoku, a Roman trzymał w swoim gnieździe dyscyplinę. — Ile to potrwa? — zapytał po chwili, jakby coś do niego dotarło. — Nie wiem. Tyle, ile musi. — potarł twarz. — Ta budowa jest przeklęta. Chyba zatrudni egzorcystę — jęknął. — Coś się wcześniej działo? — A co się nie działo? W ostatnich tygodniach kradzieże, sabotaże i wypadki, a wcześniej jakieś obłąkane wiedźmy przykuwały mi się do drzew i oskarżały o naruszanie ich świętej przestrzeni. Miałem tę budowę zacząć dwa lata temu, ale musiałem się dogadać z tym sabatem. Nie miały żadnych podstaw własności. Gdybym jednak próbował rozwiązań bardziej bezpośrednich, zrobiłby się dym i wszystko trwałoby jeszcze dłużej. Wedle pierwotnego planu w czerwcu miałem już oprowadzać potencjalnych kupców po domkach, a sama widzisz Machnął ręką, wskazując na rozkopany teren Rozumiem twoją irytację, stary, ale w tym momencie priorytet ma związany martwy dzieciak tam na dole Nie będę złośliwie przeciągać postępowania, jednak dopóki Bogna nie da zielonego światła, nikt tu kamyczka nie ruszy Powiedziałam Skrzywił się, mimo to kiwnął głową – Rób co musisz. Będziesz chciała z nimi porozmawiać, czy mogę ich puścić do domów? – zapytał, patrząc na robotników, którzy z bezpiecznej odległości obserwowali rozwój sytuacji. – Niech idą. Nie wierzę, że któryś z nich ukryłby tu zwłoki, wiedząc, że zaraz będą tu kopać. – Tylko nie wrzeszcz, bo możesz za chwilę szukać nowej ekipy – dodałam. – Jakbym musiał wrzeszczeć. Burknął i przywołał ręką Bronisława Wieczorka Faktycznie nie musiał podnosić głosu Majster zbladł, gdy tylko poczuł na sobie jego spojrzenie Macie dziś wolny dzień, z jutrem zobaczymy Powiedział Roman, gdy mężczyzna podszedł Wszyscy widać na to czekali, bo w kilka minut byli już na prowizorycznym parkingu za bramą i pakowali się do swoich aut Strasznie są nerwowi Burknął wampir. Może nie znajdują trupów na co dzień, ale bez przesady. Myślę, że to nie trup, tylko magia, którą wyczuli, gdy go odkopali. Sama też ją czuję. Podejrzewam, że gdy unieśli kot ze zwłok, buchnęło nią dookoła. Magia? Zainteresował się i nachylił nad wykopem. Zaciągnął się smrodkiem, a po chwili powiedział. Coś starego, ale... Co dokładnie dziwne. Zgadzałam się z tą oceną. Ledwie za zakrętem zniknęły samochody budowlańców, na plac budowy wjechało masywne auto Bogny. Niedawno kupiła nowy wóz. Pakowny, z napędem na cztery koła. I wiedziałam, że zrobiła to właśnie dlatego, że poważnie traktowała nowe obowiązki w Tornie. W Toruniu nie potrzebowała samochodu. Do pracy biegała albo jeździła rowerem. Zaparkowała tuż obok mojej rafki i wyskoczyła na zewnątrz. Była przygotowana. Żółte kalosze przed kolano i wodoodporny kombinezon założony na wierzch ubrania idealnie pasowały do pogody i tego, co czekało bognę. Z bagażnika wyciągnęła sporą skrzynkę i energicznym krokiem ruszyła w naszym kierunku. Nie traciła czasu na pogawędki. Zsunęła się do wykopu i po chwili kucała już nad szczątkami. Przez kilka minut słyszałam tylko jej pomrukiwanie i urywane słowa, gdy mówiła sama do siebie. Roman świdrował ją wzrokiem, ale był na tyle rozsądny, by jej nie popędzać ani nie zagadywać. Czekaliśmy, choć chyba żadne z nas nie miało nadziei, że usłyszymy dobre wieści. Dlatego tak nas zaskoczyła, gdy powiedziała, w końcu się prostując. Ciekawe, ciekawe... Co konkretnie? Zapytałam. Nie umiem ocenić czasu zgonu, przyznała. To chyba przez tę całą magię. Nienawidzę cholerstwa, gdy mi miesza w nauce. Nie wiem, czy w końcu nie będzie trzeba zrobić w tej okolicy trupiej farmy i przeprowadzić solidnych badań nad wpływem magii na rozkład, bo teraz to jest błądzenie we mgle. Nie ma na ten temat żadnych opracowań, burczała. Przymknęłam powieki na samą myśl, jak starszyzna przyjęłaby pomysł założenia trupiej farmy i traktowania zwłok magią w celach naukowych. Ale jeśli Bogna postawiłaby taki warunek swojej dalszej pracy w Tornie, jeszcze dziś zaczęłabym ogradzać kawałek terenu i zwozić tam przypadkowe zwłoki, byleby mogła przeprowadzać eksperymenty. Praca namiestniczki, zanim trafiłam na patolożkę, która nosiła magię śmierci, przypominała piekło. A nawet gorzej. W piekle przynajmniej panował porządek. Nie dasz rady precyzyjnie określić czasu, ale chyba możesz podać jakiś przybliżony. Mniej niż trzy dni? Więcej? Dopytywałam z nadzieją. Nie no, podejrzewam, że raczej trzydzieści, odpowiedziała. Trzydzieści dni? wzburzył się Roman. On nie wygląda na trzydziestodniowe zwłoki. Bo to nie są trzydziestodniowe zwłoki, tylko trzydziestoletnie. Wygląda świeżutko, ale to sprawka magii. Jest zmumifikowany. Tutejsze warunki raczej nie sprzyjają mumifikacji, ale to najpewniej wynik jakiegoś zaklęcia. Cholera wie. Powiem ci więcej, jak zbadam ciało. Więc nie cytuj mnie potem, jeśli okaże się coś innego. Zastrzegła. Roman wyglądał jakby z wyprzedzeniem dostał prezent gwiazdkowy. 30 lat? To bardzo dobra wiadomość! Jego uśmiech był stanowczo zbyt promienny i entuzjastyczny jak na porę dnia i okoliczności. Nie wiem, czy jemu robi to aż taką różnicę, odpowiedziała znów kucając nad zmarłym i tracąc nami zainteresowanie. Jeśli on naprawdę leżał tu 30 lat! Zaczął i umilkł, jakby czekał, aż sama wpadnę na konkluzję Jeśli leżał tu tak długo, to na pewno przyjrzę się temu Sebatowi Który tak gorliwie zabiegał, żebyś zostawił ten teren w spokoju Zapewniłam Uśmiechnął się, wyraźnie usatysfakcjonowany Będziesz musiała mi pomóc Zawołała z dołu Bogna Staszka dziś nie ma Staszek był wilkiem ze stada Borysa Dobry facet. Ponad rok temu zwerbowałam go razem z innymi, by pomógł nam ekshumować kilkadziesiąt ofiar seryjnego gwałciciela i zabójcy. Dla większości wilków to była katorga, która mocno namieszała im w przesądnych łbach, ale Staszek połknął bakcyla i najpierw nieoficjalnie, a potem, po ukończeniu odpowiednich kursów, już na legalu robił za prawą rękę naszej patolożki. Kiedy starszyzna dopełniła formalności i zatrudniła ją jako koronerkę, wpisała go na listę płac urzędu jako asystenta. Co prawda przez ostatnie dwadzieścia lat nikt w tornie nie piastował stanowiska koronera, ale Roman odkopał odpowiednie przepisy i zabezpieczył budżet. Reszta stada była lekko wytrącona z równowagi wyborem ścieżki zawodowej Staszka. Wcześniej pracował jako stolarz, ale ja się cieszyłam, że pomagał Bognie. Także dlatego, że nie czułam się zobligowana, by nosić z nią szczątki. Ale skoro dziś Staszka nie było... To ja was tu zostawię, skoro wiecie, co robić. Rzucił Roman i zanim zdążyłam mu odpowiedzieć, odmaszerował do samochodu. Z ciężkim westchnieniem wskoczyłam do dołu. Zanim go wyjmiemy, chcę pobrać wszelkie możliwe próbki. Nadal nie rozumiem, czemu on się zmumifikował w takim miejscu. Tu zwyczajnie nie ma warunków, mówiła pod nosem Bogna. Wyciągnęłam z jej skrzynki pojemniczki i torebki na próbki oraz małe szufelki. Znałam już procedurę. To nie był nasz pierwszy raz. Telefon zadzwonił, kiedy akurat pełzałam w miękkim błotku dna wykopu. Zajęło mi chwilę ściągnięcie brudnych rękawiczek i wygrzebanie komórki z zamykanej na suwak kieszonki. Już raz szukałam telefonu zgubionego w czyimś grobie i nie chciałam powtórki z tej wątpliwej rozrywki. Na ekranie wyświetliło mi się zdjęcie Mirona i jego numer. Było już po dziewiątej, pewnie odwiózł Salcie do szkoły. Zniknęłaś? Usłyszałam na powitanie. Trup! Odpowiedziałam mu bez wchodzenia w szczegóły. Jeśli zechcę, opowiem mu wszystko później. Westchnął tylko. Przynajmniej świeży? Bo jak przeleżany, to mógł poczekać. Miałem całkiem miłe sny i poniekąd plany. Parsknęłam śmiechem. Trudno powiedzieć, w jakim stanie, ale zapisz sobie w dzienniczku, co planowałeś. Może się przydać na inną okazję. Zawiozłeś małą do szkoły? Tak, cała zdygana, ale będzie dobrze. Założyła swój oficjalny, aksamitny kubraczek i bluzkę z żabotami – czyli potrzebowała zastrzyku piekielnej charyzmy. Co teraz porabiasz? Bo my z Bogną za chwilę będziemy przenosić trupa. Przydałby nam się ktoś silny i w ogóle taki męski. Wymruczałam, przeciągając samogłoski. Miron parsknął śmiechem. Wiesz, jak skusić. Niestety nie mogę. Mnie też dopadł telefon nad ranem. Gdzieś tornie biega pijany w sztok demon, który nie może trafić do domu. A to jest twój problem, Bo? Bo idiota otwiera przypadkowe portale do piekła. Na przykład w barowej toalecie. Zanim właściciel knajpy się zorientował, wylazło trochę drobiazgu i trzeba posprzątać. No i odprowadzić tego idiotę do piekielnej wytrzeźwiałki. Niech Bal sobie z nim pogada. Kiedy do ciebie dzwonili? Zapytałam podejrzliwie. Przed siódmą. Ale najpierw musiałem odwieźć Salcie, zrobić jej śniadanie i w ogóle. Huh. To nauczy Baala, by na przyszłość do takich sytuacji wysyłać asa, a nie piekielnego namiestnika. Sapnął z irytacją. Tak, oficjalnie pełnił tę funkcję. Luk powierzył mu ją już parę ładnych lat temu, by uzasadnić, dlaczego jego wnuk spędza w tornie tyle czasu i nie śpieszy się do przejęcia piekielnej schedy. To też zazwyczaj, gdy jakiś piekielnik za bardzo dokazywał w okolicy, Miron odprowadzał go do piekła na pogadankę albo odsiadkę. Działało to doskonale, zwłaszcza, że ilekroć ja wdawałam się w awanturę z piekielnymi bękartami, kończyłam z połamanymi kośćmi, na wózku i skazaniem od jemioły. Mili twarde tyłki. Od co? Gorzej, gdy, jak dziś, komuś nie chciało się ruszyć dupy, by zająć się własnym problemem i przypominał sobie, że może zadzwonić do Mirona. On już zadba o to, by dzwoniący zapamiętał tę sytuację jako wyjątkowo nieprzyjemną i bardziej kłopotliwą niż osobiste zajęcie się wyzwaniem. Potem przez kilka tygodni będzie miał spokój. Zdążysz odebrać salcie, czy ja mam to zrobić? Zapytałam. Spokojnie, to robota na kilka godzin i nawet uwzględniając wycieczkę do piekła będę w szkole najpóźniej o czternastej. Obiecałem jej, że pokręcę się w okolicy, gdyby jednak coś poszło nie tak choć nie pójdzie. Mnie tu pewnie trochę zejdzie. Bogna zapędziła mnie do roboty. A Roman, bo to na jego budowie leży trup, góra za kilka godzin dostanie pierdolca. Może sam podrzucę te zwłoki, bo się za tobą stęsknił, zażartował Miron. Może wpiszę go sobie w kalendarz w jakiś wolny weekend. Wpadnę, wyjem mu wszystko z lodówki, podpytam, jak mu idzie z Darią zgrzyta zębami i już więcej nie będzie kusił losu. A teraz kończę, bo wywołałam wampira z lasu. Rzuciłam na pożegnanie i odłożyłam komórkę. Roman szedł od strony bramy energicznym krokiem. W dżinsach, schludnej markowej bluzie i sportowych butach. Z wrażenia prawie opadła mi szczęka. No, chyba nie myślałaś, że będę dźwigał zwłoki w kaszmirowym płaszczu. Rzucił widząc moją minę. Nie sądziłam, że w ogóle będziesz je dźwigał. Przyznałam. Przecież Staszek jest na urlopie. Stwierdził tonem, jakby to było oczywiste, że pod nieobecność asystenta Bogny, to on wskakuje w dresik i pomaga przy brudnej robocie. Chcę z nią pogadać o pracy na cały etat, więc wolę, żeby nie wypominała mi ciężkich warunków pracy. Szepnął i wyminął mnie, idąc w stronę Bogny. Transport z domu pogrzebowego już jedzie rzucił na powitanie. Patolożka uniosła głowę znad szczątków, spojrzała na niego podejrzliwie i powiedziała – Jeszcze tu nie skończyłam. Nie będę się śpieszyć tylko dlatego, że ty chcesz otwierać budowę. Nawet mi to przez myśl nie przeszło, ale lepiej by kierowca czekał na nas niż my na niego. Dzięki temu wykorzystamy twój czas bardziej efektywnie. Masz go dla nas tak niewiele. Jego głos ociekał słodyczą. Roman prędko rozpoznał potencjał w Bognie i jeśli ktoś mógł ją skusić na etat w Tornie, to właśnie on. Patolożka, mrucząc coś o przebiegłych krwiopijcach, wróciła do pobierania próbek ziemi wokół zwłok. Małą łopatką nakładała grudki gliny do szklanych słoiczków. Roman był anielsko cierpliwy, pomocny i przebiegły. A kiedy nadszedł moment, by zapakować ciało do worka i wynieść je z wykopu, robił za tragarza bez słowa skargi. Zaniósł zwłoki na tył furgonetki z domu pogrzebowego i przypiął je do noszy wprawnymi ruchami kogoś, kto zdecydowanie nie pierwszy raz zajmuje się podobną robotą. Wnętrze mojego samochodu szybko wypełniła gęsta woń obcej magii, którą musiałam wnieść na ubraniu i włosach. Nadal nie mogłam sobie przypomnieć, skąd ją znam. Ani czemu moja podświadomość wyciągnęła z zakurzonej szufladki akurat ten utwór? Jadąc za furgonetką domu pogrzebowego, za patolożką i przed wampirem zamykającym tę małą kawalkadę, nuciłam pod nosem Anielski orszak niech twą duszę przyjmie Dom pogrzebowy Omara Kamala czekał na nas szeroko otwartymi wrotami